posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Dziś w programie duża dawka informacji, porad i sugestii. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost sprzedaży istniejących domów. W lutym sprzedaże istniejących domów wzrosły zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Jednak pomimo wzrostu sprzedaży... Sytuacja na rynku realnościowym mogłaby być znacznie lepsza, gdyby więcej domów było dostępnych na sprzedaż. Z powodu spadku poziomu zapasów ceny domów dramatycznie poszły w górę. Luty był 36. miesiącem z rzędu, kiedy to obserwowaliśmy wzrost cen rok do roku. Średnia cena istniejącego domu to punkt środkowy, gdzie połowa domów sprzedawanych jest za większą cenę, a druga połowa za mniejszą. Wzrosła w lutym do ponad 202 tysięcy dolarów. Inną dobrą wiadomością jest to, że w lutym po raz pierwszy od listopada nastąpił wzrost liczby nowych nabywców domów. Rezerwa federalna traci cierpliwość. Kiedy rezerwa federalna podniesie stopy procentowe? To pytanie zadaje sobie każdy, kto w tym roku planuje wziąć kredyt hipoteczny. Serwis informacyjny Reuters donosi, że gdy rezerwa federalna podnosi swoje stopy, to zazwyczaj oprocentowanie wszystkich produktów kredytowych, takich jak zadłużenia z tytułu kart kredytowych i kredyty hipoteczne, również idzie w górę. Większość ekspertów spodziewała się wzrostu stóp procentowych latem tego roku. Zanim rezerwa federalna opublikowała swoje najnowsze wytyczne w sprawie stóp procentowych, poinformowała analityków, iż planowała cierpliwość przed podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do ich podniesienia. Po usunięciu przez rezerwę federalną jednego słowa cierpliwość ze swojego oświadczenia na temat przyszłości historycznie niskich stóp procentowych, wielu ludzi było zdania, że wkrótce nastąpi ich wzrost. Jednak szefowa rezerwy federalnej zwołała konferencję prasową, aby wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie stóp procentowych. Po silnym wzroście gospodarczym w grudniu, rezerwa federalna doniosła, że aktywność gospodarcza nieco spowolniła na początku tego roku, co może przesunąć planowaną przez nią na lato podwyżkę stóp procentowych na późniejszą część roku. Ostatnia podwyżka stóp procentowych przez rezerwę federalną miała miejsce w czerwcu 2006 roku. Optymistyczne nastawienie kredytodawców hipotecznych. Sytuacja wygląda dobrze dla nabywców domów poszukujących kredytu hipotecznego. Takiego zdania są te osoby, które faktycznie udzielają kredytów hipotecznych. Z badania opinii kredytodawców hipotecznych za pierwszy kwartał 2015 roku, opracowanego przez giganta hipotecznego Fannie Mae wynika, że większa liczba kredytodawców jest zdania, iż w tym roku łatwiej jest uzyskać kredyt bez względu na to, jakiego rodzaju kredytu hipotecznego szukasz. Co więcej, zdecydowana większość kredytodawców Ponad 70% uważa również, że popyt na kredyty hipoteczne będzie w tym roku nadal rósł. Spadek konfiskat nieruchomości. Więcej dobrych wiadomości dla krajowych rynków realnościowych. Liczba przejęć nieruchomości osiągnęła najniższy poziom od prawie 9 lat. Liczba sądowych postępowań egzekucyjnych spadła o 4% w porównaniu do stycznia, a w ujęciu rok do roku spadła o 9%. Zdaniem Realty Track, spółki zajmujące się analizą rynku nieruchomości, oznacza to, że w tym roku powinniśmy wracać do historycznie normalnych poziomów skonfiskowanych nieruchomości. Gdzie szukać domu w przystępnej cenie? Szukasz niedrogiego domu. Może spróbuj przenieść się do Gaimon w stanie Oklahoma. Według realtor.com, każdy wystawiony tam dom na sprzedaż jest w przystępnej cenie. To prawda, realtor.com. Przyjrzało się 1 milionowi 600 tysiącom domów na sprzedaż w całym kraju i odkryło, że ponad połowa z nich uważana jest za przystępne cenowo dla rodzin o średnich dochodach. Wiele z tych domów znajduje się w Stanach Michigan, Illinois i Indiana. Jak już mówiliśmy... Gaimon w stanie Oklahoma stoi na czele tej listy jeśli chodzi o przystępność. A na drugim miejscu spektrum znajduje się kraj WINA, czyli środkowe wybrzeże Kalifornii. Tylko 4% domów wystawionych na sprzedaż w regionie St. Louis Obispo jest uważane za przystępne cenowo dla rodziny zarabiającej średni dochód gospodarstw domowych. Prognozowane wyjście z ujemnego kapitału dla jednego miliona właścicieli domów. Ujemny kapitał własny, znany również jako bycie pod wodą, ma miejsce wtedy, gdy zaciągnięty przez właściciela domu kredyt hipoteczny jest większy niż jego wartość rynkowa. Stanowi to poważny problem dla ponad 5 milionów rodzin w Stanach Zjednoczonych. Jednak jak wynika z nowych danych z badania przeprowadzonego przez firmę CoreLogic, 1 milion z tych właścicieli domów osiągnie w 2015 roku dodatni kapitał własny dzięki wzrostom cen nieruchomości. To bardzo podnoszące na duchu wiadomości. W rzeczywistości Korladzik donosi, iż większość domów w Stanach Zjednoczonych nie tylko osiągnęła dodatni kapitał własny, ale że jest też on dość wysoki. Przeciętny właściciel domu wartego 200 tysięcy dolarów zbudował kapitał własny w wysokości 80 tysięcy dolarów. Wzrost zaufania konsumentów. Z nowego badania przeprowadzonego przez TD Bank wynika, że zaufanie nabywców domów bardzo wzrosło w ciągu ostatniego roku. Na pytanie, czy teraz jest dobry czas na zakup domu, liczba respondentów, którzy odpowiedzieli, że jest to bardzo dobry czas, wzrosła o 10% w porównaniu do poprzedniego roku. Ponad 1400 obecnych nabywców domów wzięło udział w badaniu dotyczącym ich doświadczeń związanych z zakupem domu. Ponad dwie trzecie respondentów stwierdziło, że ich doświadczenie w tej kwestii było doskonałe lub bardzo dobre. Dom otwarty zwraca uwagę policji. Prawdopodobnie nie doświadczyłeś tego od czasu studiów. Ogromny tłum przychodzi do twojego domu. Sąsiedzi wzywają policję. Impreza zostaje zakończona. To właśnie miało miejsce na przedmieściach Bostonu. Jednak tym razem nie chodziło o imprezę stowarzyszenia studentów, a o dom otwarty, tzw. open house. Jak poinformowało CNBC, ponad 100 osób przybyło, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, co uniemożliwiło przejazd ulicami wokół domu. Wezwano policję, a dom otwarty został zamknięty. Catherine Luther, 30-letnia agentka, powiedziała, że zdarzyło się to jej po raz pierwszy w karierze. Ale jak to mówią, biznes musi się kręcić, więc następnego dnia agentka zatrudniła policjanta po służbie do kierowania ruchem i tym razem nic nie zakłóciło tego wydarzenia, które spokojnie odbywało się przez całe popołudnie. Tym razem przybyło ponad 150 osób. Wynik? Dom przeszedł w wojnę licytacyjną. Właściciele otrzymali kilkanaście ofert i w ciągu trzech dni dom znalazł nowego właściciela. Wkład własny nie musi wszędzie być taki sam. Pytanie brzmi: Ile średnio wynosi wkład własny? 3%, 5%, a może 10%? No cóż, okazuje się, że średni wkład własny w zeszłym roku wyniósł 14%, ale w zależności od tego, gdzie kupowałeś dom, liczba ta może być znacznie wyższa lub znacznie niższa. Według Realty Track serwisu zajmującego się danymi rynku nieruchomości wkład własny nabywców domów na najdroższych rynkach realnościowych wyniósł średnio 24%. W okręgach z najtańszymi domami kupujący musieli wyłożyć 12%, tak więc cena zakupu nie jest jedyną różnicą pomiędzy drogimi i tanimi rynkami czek na wkład własny, który wypisujesz, również bardzo się różni. Dlaczego kupujący w droższych regionach wykładają więcej pieniędzy? Z powodu konkurencji. Ponieważ dom otrzymuje wiele ofert, wielu inteligentnych kupujących daje jak największy wkład własny, aby go wygrać. Słuchacie radiowego magazynu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 Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Zapraszam. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Podana wysokość raty miesięcznej obliczona jest na podstawie wkładu własnego w wysokości 3% ceny nabycia, oprocentowaniu kredytu hipotecznego w wysokości 4% w skali rocznej, 30-letniej amortyzacji bez uwzględnienia kosztu zamknięcia transakcji, ubezpieczenia pożyczki i nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat administracyjnych na rzecz wspólnot mieszaniowych, opłat za wodę, kanalizację, śmieci i inne użyteczności. Podana informacja i przykłady wysokości rat miesięcznych nie jest ofertą udzielenia kredytu hipotecznego. O uwagę prosimy osoby zainteresowane nabyciem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 Nowy na rynku, duży dwupiętrowy dwusypialniowy townhouse, półtorej łazienki, nowoczesna kuchnia, pełny wykończony basement, garaż na jeden samochód. Cena to jedyne 120 tysięcy. Wystarczy 360 pierwszej wpłaty. Rata miesięczna wyniesie 590 dolarów. O uwagę prosimy osoby poszukujące domów w okolicach Streamwood. Mamy do sprzedaży duży czterosypialniowy dom jednorodzinny. W domu tym są dwie łazienki, jest garaż na dwa samochody z bezpośrednim wejściem z domu. Dom jest unikalny, ponieważ posiada drugie mieszkanie dla bliskiej rodziny. Cena wywoławcza to jedyne 225 tysięcy, wystarczy 6751 wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1050 dolarów. trzy sypialniowy dom, dwie łazienki, garaż na dwa samochody. Niski podatek od nieruchomości. Cena wywoławcza to tylko 230 tysięcy. Wystarczy 8 tysięcy dolarów pierwszej wpłaty, a rata wyniesie 1125 miesięcznie. O uwagę prosimy inwestorów. Palatine – duży murowany budynek apartamentowy. Dwa mieszkania z trzema sypialniami i dwiema łazienkami oraz jedno mieszkanie z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami. Płatna pralnia w budynku oraz piwnice dla lokatorów. Garaż na 2,5 samochodu. Olbrzymia działka. Boczna, spokojna ulica. Cena wywoławcza to jedyne 375 tysięcy. Przy 20% wpłacie rata miesięczna wyniesie 1450 dolarów. Budynek ten przynosi dochód miesięczny w wysokości 3800 dolarów. Takie okazje nie trafiają się codziennie. Niles – murowany, sypialniowy dom, dwie łazienki, nowa, nowoczesna kuchnia, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza – 230 tysięcy. Wystarczy 6901 wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1130 dolarów. W Chicago mamy do zaoferowania Państwu dwuapartamentowy budynek blisko skrzyżowania ulic Edison i Oak Park. Jedno mieszkanie ma trzy sypialnie, osobną jadalnię oraz dużą kuchnię. Drugie mieszkanie na piętrze jest jednosypialniowe. Dom przeszedł całkowity remont dwa lata temu. Garaż jest na dwa samochody. Dom posiada dodatkowy wybetonowany parking na małą ciężarówkę obok garażu. Wystarczy 9601 wpłaty. Rata miesięczna wyniesie jedyne 1500 dolarów.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 Celem. Koniec części pierwszej Na drugą odsłonę programu Zapraszamy za kilka minut Witamy w drugiej odsłonie Magazynu Radiowego Posiadłość Zapraszamy Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna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 Dom jest w dobrym stanie i gotowy jest do natychmiastowej przeprowadzki. Cena wywoławcza to jedyne 225 tysięcy. Wystarczy pierwszej wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1100 dolarów. Glenview. Trzysypialniowy dom, dwie łazienki, garaż na jeden samochód, olbrzymia działka. Dom wymaga lekkiego remontu. Jeden z najlepszych dystryktów szkolnych w okolicach Chicago. Cena wywoławcza tylko 240 tysięcy.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 Share forever, be a must With all the demons that possess Beneath the silver moon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 Posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 647 4000. 847 647 4000. Posiadłość.com Szukasz, szukasz i szukasz. Nie szukaj. Wszystko masz pod jednym adresem. www.posiadłość.com Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść, decydując się na zakup domu.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 847-647-4000 posiadłość.com Biuro Illinois Star Realtors to bezpieczna droga do Klausingu. 847-647-4000 847-647-4000 W internecie posiadłość.com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 A co to będzie za rynek? Rynek wiosenny jest tym wszystkim dla kupujących i sprzedających w całej Ameryce, czym Indianapolis 500, dla wyścigów samochodowych i jeszcze więcej. Warto więc zakończyć dzisiejszy program krótką pogadanką. Chcemy pomóc Ci rozgrzać silnik, zostawić w tyle konkurencję i przekroczyć linię mety pierwszemu jako zwycięzcy w transakcji tej wiosny. Zacznijmy więc od kupujących. Wielu nabywców, zwłaszcza początkujących, Potrzebuje informacji i to dużo. Chcesz wiedzieć o dzielnicach, cenach i kredytach hipotecznych, no i na jaki dom możesz sobie pozwolić. Oczywiście możesz szukać wszystkich tych informacji w internecie. Właśnie tam rozpoczyna szukanie większość kupujących. Znajdziesz tam wiele informacji. Jednak jak większość kupujących, zdasz sobie wtedy szybko sprawę, że potrzebujesz pomocy profesjonalisty i zadzwonisz do swojego agenta nieruchomości. Agent pomoże Ci wszystkie te informacje znalezione w internecie odnieść do realnego świata. Oni dokładnie wiedzą, co dzieje się w dzielnicach, którymi jesteś zainteresowany. Czy są tam jakieś okazje? Jak szybko możesz się wprowadzić? Agenci znają odpowiedzi na te pytania. Będą również w stanie przedstawić Cię kilku kredytodawcom hipotecznym, którzy z kolei powiedzą Ci, na jaki dom może sobie pozwolić. Taki kredytodawca pomoże Ci również przejść wstępne zatwierdzenie pożyczki. Będziesz dokładnie wiedzieć, na co Cię stać. Pamiętaj, że chcesz mieć taki kredyt i inne wydatki na dom, z którymi będziesz się czuć wygodnie. Więc poświęć trochę czasu na zaplanowanie budżetu. Następny krok. Przygotuj pieniądze. Gdy już znajdziesz swój dom, zaczniesz wypisywać czeki. Wypiszesz czek na zadatek, który trzyma dla Ciebie dom do momentu otrzymania przez Ciebie kluczy. Wypiszesz czek na inspekcję domu, wycenę i wniosek o kredyt hipoteczny. Następnie będziesz musiał zapłacić koszty zamknięcia transakcji i wkład własny. Zapytaj swojego kredytodawcę, ile tak mniej więcej to wszystko wyniesie i bądź gotowy z tą kwotą raczej szybciej, niż później. Następnie, jeśli wynajmujesz, spróbuj tak zaplanować zakup domu, aby twoja umowa najmu wygasła w tym samym czasie, co kupno domu. Może będziesz w stanie wynajmować na okresy miesięczne, co ułatwi ci przeprowadzkę, gdy znajdziesz ten właściwy dom. Skontaktuj się również z kilkoma firmami przeprowadzkowymi i spytaj o szacunkowy koszt, abyś był gotowy, gdy przyjdzie na to czas. Jeśli kwota wydaje ci się wysoka, nie martw się tym, negocjuj. Ludzie przeprowadzają się cały czas, Tobie też się uda. A teraz zmieńmy strony i porozmawiajmy o przygotowaniu sprzedających do rynku wiosennego. To prawda, jest mnóstwo przygotowań i planowania zanim szyld na sprzedaż pojawi się przed Twoim domem. Jednak z najważniejszych etapów jest wybranie agenta. Agent może omówić z Tobą lokalne warunki rynkowe, porównywalne domy na sprzedaż, a także podpowie jak najlepiej przygotować swój dom, aby spodobał się jak największej liczbie Potencjalnych nabywców. Gdy już masz swojego agenta, nadszedł czas na przygotowanie domu. Zacznij od posortowania wszystkiego, co posiadasz, aby zdecydować, co chcesz zatrzymać, a co wyrzucić, a co może oddać na cele dobroczynne. Następnie musisz uporządkować swoje rzeczy. Spakuj to, czego w tej chwili nie potrzebujesz, na przykład ubrania zimowe lub letnie, zdjęcia rodzinne i ulubione pamiątki z podróży. I tak wkrótce będziesz się pakować, więc równie dobrze możesz to zrobić teraz. Dzięki temu Twój dom będzie czystszy i mniej spersonalizowany, a kupującym będzie łatwiej wyobrazić sobie siebie, ich rzeczy i meble w domu. Mówiąc o czystym, nadszedł czas, aby sprzątać, sprzątać i jeszcze raz sprzątać. Każda powierzchnia musi błyszczeć. Może to być odpowiedni czas na skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy porządnie wysprzątają Twoją nieruchomość. Podczas sprzątania możesz zauważyć drobne rzeczy, z którymi mieszkasz już od lat, ale które można naprawić lub wymienić. Zanim Twój dom zostanie wystawiony na rynek, może zechcesz odświeżyć farbę, wymienić włącznik światła, wypolerować lub wymienić klamki, a już na pewno naprawić ten irytujący swoim kapaniem kran. Może warto rozważyć home staging, czyli marketingowe przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Ustawienie mebli w inny sposób i dodanie odrobiny koloru tu i tam może sprawić, że nabywca nie tyle, co polubi twój dom, ale wręcz się w nim zakocha. Nie zapomnij o zewnętrznej części domu. Uprzątnij swoje podwórko, skoś trawę, posadź trochę kwiatów, a potem... A potem zwolnij na moment. Przespaceruj się chodnikiem przed domem i dobrze się przyjrzyj swojemu miejscu. Bo to, co widzisz, jest dokładnie to, co zobaczą potencjalni nabywcy. Postaw się na ich miejscu i zadaj sobie pytanie, czy jest gotowy. Jeśli tak, panie i panowie, uruchomcie silniki, wciśnijcie gaz do dechy i trzymajcie się mocno.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 Dzwoń teraz 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do klauzingu. Tom Dudziński. 847 6474000. 847 647 Posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie w przyszły czwartek o tej samej porze. Za uwagę dziękuję. Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Życzymy wszystkim miłego wieczoru. Zostańcie Państwo z Radiem 1030 AM do końca dnia. Do usłyszenia.